You're so- Ej, słuchajcie uważnie, robaki! Zaczęła się druga część testu! Wiecie, kogo szukamy? Tak, tych bachorów! Da, dobra, ruszamy! Dobra, najpierw musimy znaleźć zwój. Gotowa na to? Spokojnie, to dopiero początek. Być może, ale... Kimkolwiek są nasi wrogowie, chcę ich znaleźć, zanim oni znajdą nas. Mamy tylko jeden cel, skupcie się na nim. Zabawa się zaczęła.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 Jedz albo zostań zjedzonym Panika w lesie O kurcze, ale mam spust Ze dwa wiadra Ale z ciebie proszę. Czasami jesteś naprawdę odrażający on nie zachował się aż tak źle! Nie sądzisz, że trochę przesadziłeś? Właśnie! O co ci w ogóle chodzi? Gdzie jest prawdziwy Naruto? Lepiej uważaj, Sakura! On chyba zwariował! Tak? A gdzie się podziała rana na twoim policzku? A... Na dodatek pochwę na Shuriken masz na lewej, a nie na prawej nodze. Naruto jest praworęczny! Moja zdolność transformacji jest gorsza niż u Gadaj, kim jesteś? Dobra, rozgryzłeś mnie, ale i tak zdobędę wasz zwój. A więc, które z was go A może załatwić was oboje? Styl ognia! Pustynny kwiat Feniksa! Ej! Uwolnijcie mnie! Co za Dziękuję! Karta wybuchowa. Przykro mi, ale ten test odlałeś. Sasuke! <głos> ja, bzdura! Proszę, proszę. Lepiej późno niż wcale. Użyję czakry. Nic ci nie jest! Nie stój tam tak, Sakura! On na pewno nie działa sam! Uważaj! Jego drużyna może za chwilę zaatakować! Chciałbym, ale przyszedłem sam, żeby nie budzić podejrzeń. I to był błąd! Ach. I to by było na tyle. Na razie. Nie zawsze możemy wierzyć w to, co widzimy. Musimy wymyślić sposób identyfikacji, żebyśmy zawsze mogli siebie odróżnić od wroga stosującego transformację jutsu. Mhm. Mm Dobra, więc co robimy? Potrzebne nam hasło. A jakie hasło? Tajne.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 Zapamiętane? Tak jest. A nie masz czegoś krótszego? Mm. Nie, Naruto. To nasze hasło. Co jest? Nie zapamiętałeś? Mnie się udało bez żadnego problemu. Nie no, spoko. Pamiętam, pamiętam. Spokojna głowa. Myślałem tylko, że to będzie hasło, a nie cała historyjka. Dobrze. Ja wezmę zwój. Poczekaj, Sasuke. Ja... Co to było? Co się dzieje? Dobrze, wejdźcie do lasu i miejcie oczy szeroko otwarte. Sama się tym zajmę. Zasukę! Co to było? Zostań tam! Odpowiedz na pytanie. Kiedy atakuje Ninja? A. <śmiech> ninja wyczekuje na odpowiedni moment, aż wróg zaśnie i straci czujność, zostawiając swoją broń spowitą ciemnością nocy. Wtedy właśnie atakuje Ninja. Dobrze. <śmiech> Hej! Co tam? Nic wam nie jest? Nie zbliżaj się! Ha? Podaj hasło! A, pewnie, żaden problem. Okej, okay. Ninja wyczekuje na odpowiedni moment, aż wróg zaśnie i straci czujność, zostawiając swoją broń z powitą ciemnością nocy. Wtedy właśnie atakuje Ninja. Hmm. Hmm. Co to było? Mogłeś mnie zabić! Muszę przyznać, że jesteś szybszy niż twój kolega. O czym ty mówisz? To jest nie tak? Przecież powiedział hasło, słowo po słowie! Właśnie dlatego coś jest nie tak. Hmm? A? Naprawdę sądzisz, że Naruto mógł zapamiętać? I to tak dokładnie? Hmm? Naruto, którego znam, nie potrafiłby tego. Już łatwiej byłoby nauczyć hasła chomika. No dobra, masz rację. Poza tym sama widziałaś, jak ten koleś zrobił unik. To na pewno nie był ruch Naruto. Dobra, ujawnij się, kimkolwiek jesteś. Koniec zabawy. Bystrzak z ciebie. Powiedz mi, skoro twój kolega jest tak tępy, to dlaczego wymyśliłeś hasło, którego nie mógł zapamiętać? Widzisz, nasze hasło nie było przeznaczone dla Naruto, ale dla tych, którzy mogliby nas wtedy podsłuchiwać. To była pułapka, a ty w nią właśnie wpadłaś. Jestem pod wrażeniem. Nie straciłeś niezbędnej czujności. Zapowiada się świetna zabawa. Czy niej słowo straszna nabiera nowego znaczenia. Ale gdzie jest Naruto? Eee... Dobra, wstajemy. Uh. A? Hej, ciekawe gdzie podzieli się Sakura i Sasuke. A? O, ramy, to... To, to... Ale gigantyczny wąż! Ja! Ja! O -o! Ja! Nie mogę się ruszyć! Ja! Aaaa... Zapewne chcielibyście zdobyć nasz zwój ziemi, prawda? Doskonale pasowałby do waszego zwoju nieba. Cóż, kiedy będzie po wszystkim? Jedno z nas odejdzie z dwoma zwojami. <głos> kim ona jest, czym ona jest Załknąłeś, ty śmierdzący gadzie! Wypuść mnie! Hej, zaraz, zaraz! A może... Wolałbyś pożywić się... ...tym? Chciałem zjeść tę kulkę ryżu na obiad. Nie ma jej. Za kilka sekund ja też zostanę tak strabiony. Nie! Wypuść mnie! Dobra! Żartuchę, wyciągnijcie mnie! Sparaliżował was strach! Co się ze mną dzieje? Rusz Dalej Sasuke! Rusz o to chodzi. Dasz radę. Tak. Dobrze. Musisz... Musisz się ruszać. No, choć trochę. Świetnie. I co teraz? To bez sensu. Nie mogę się... Ruszyć. Nie martw się, zrobię to szybko. Myślałam, że będziesz trudniejszym przeciwnikiem. Rozczarowałeś mnie. Nie wierzę, czy to naprawdę mój koniec? Tak. Iruka-sensei... Konohamaru... Kakashi-sensei... Wszystkimi będę tak samo tęsknił. Huh. Nie wiem o co chodziło zasukę. Ciągle mi czegoś zazdrościł. Oczywiście były i dobre chwile. Jak wtedy, gdy pomogliśmy Kakasiemu pokonać tego świra za buzę. W pewnym sensie potrzebowaliśmy tego. Wzajemnej motywacji, zaciętej rywalizacji między sobą. Ostatecznej próby sił, żeby udowodnić, który z nas jest najlepszy. Hej! Właśnie, nigdy nie przeszliśmy takiej próby i dotąd nie wiemy, to, to. wiemy który z nas jest lepszy! Ja chcę gładkę! O nie! Nie mogę tego tak zostawić! Wynoszę się stąd, czy temu gadowi się to podoba, czy nie! Więc to tak? <grymne> <grymne> Och, Sasuke! <grymne> Desperacki ruch ale całkiem sprytny. Rusz się, Sasuke! Musisz się ruszyć! No! Dalej! Rusz się! Pokonał strach za pomocą bólu. Może jednak moja ofiara nie jest Taka bezbronna. No. Cieniste Klon Jutsu! Niestety zadarłeś ze złym Shinobi. Pewnego dnia zostanę Hokage. I jeśli myślisz, że skończę w brzuchu jakiegoś węża, to się grubo mylisz. To głęboka rana. Nic ci nie będzie? Muszę wziąć się w garść. Uciekać od niej! Ale jak? Dokąd? Rany. Nigdy go takiego nie widziałam. Boję się. Słuchaj, uważaj! Niesamowite! Nie zauważyłem go! Tracę koncentrację! Wyczuwam Wasz strach i desperację. To naturalne. Ofiara nie może tracić czujności ani na chwilę, gdy drapieżnik jest blisko. <śmierdzi> <śmierdzi> <śmierdzi> <śmierdzi> Widzę, że przybywam w samą porę. Naruto! Atak na marginesie. Jak brzmiało to hasło? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Marcin Przybylski, Joanna Pach, Brygida Turowska, Robert Kondera i inni. I co wy na to? Nie mam mnie przez chwilę, a tu jakaś wariatka z jezorem na wierzchu terroryzuje moich przyjaciół. Nie boję się węży. Jak wiecie, ostatnią godzinę spędziłem w brzuchu takiego gada. Zastanawiam się, co oni by mnie zrobili. Hej, nie bójcie się, Naruto spieszy z pomocą. W następnym odcinku Naruto kontratakuje. Nigdy się nie poddawaj. Nieważne kim ona jest, nikt nie będzie pokazywał mi języka.